myśliwy Borowdoj Mergen i jego syn. Baśń mongolska. Żył kiedyś w wysokich górach okrutny Olbrzym, który miał na imię Aumys. Był tak wielki i straszny, że wszyscy przed nim uciekali, a najwięksi wojownicy bali się stanąć z nim do walki. Kiedy Aumys był na coś zły, potrafił jednym ruchem ręki zmieść z powierzchni ziemi pół wsi. Kiedy mu się nudziło, schodził na niziny i dla rozrywki porywał małe dzieci. Jedno jego stąpnięcie sprawiało, że trawa przestawała w tym miejscu rosnąć, a wiatr, jaki wzbudzały jego długa broda i wąsy, wyrywał drzewa z korzeniami. Wiele razy mężczyźni zbierali się i radzili, co też mają zrobić. Ze strachu przed Olbrzymym nie mogli już spokojnie paść stad na łące, ani polować w lasach. Aumys był wielkim zagrożeniem dla wszystkich. Zamiast wzdychać i lamentować, powinniśmy stanąć z nim do walki, krzyknął raz myśliwy Boroudoi Mergen. Nikt jednak nie zdobył się na odwagę, by posłuchać myśliwego. W końcu postanowił, że sam ruszy do walki z Olbrzymem, by uwolnić mieszkańców wioski od ciągłego strachu i niepewności. Spakował więc swój łuk i trochę żywności, potem zwrócił się do swojego małego synka. Jesteś jeszcze dzieckiem, dlatego nie godzi ci się walczyć. Jeśli jednak chciałbyś towarzyszyć mi w tej wyprawie, masz moją zgodę. Ojcze, chcę iść z tobą, powiedział odważnie chłopiec. Pamiętaj jednak, że będzie to bardzo ciężka i niebezpieczna wyprawa. Jeśli w trudnej chwili ogarnie cię strach albo nie będziesz mnie słuchał, wówczas narazisz nas obu na niebezpieczeństwo. Ojcze, będę cię słuchał i nie okaże strachu, zapewnił chłopiec. I tak obaj ruszyli w drogę, myśliwy Broudo i Mergen i jego mały synek. Po długiej wędrówce dotarli na polanę, leżącą wysoko w górach. Tam nazbierali drewna i rozpalili ognisko. A wtedy myśliwy powiedział. Synku, teraz schowam się nieopodal w krzakach i będę wypatrywał Olbrzyma. Nie bój się jednak, będę blisko ciebie. Siedź tutaj spokojnie i niezależnie od tego, co się będzie działo, nie uciekaj. Schowaj się tylko za tym pniem, tam będziesz bezpieczny. Po tych słowach myśliwy ucałował synka i zostawił go samego na polance. Minęło trochę czasu, aż wreszcie dały się słyszeć ciężkie kroki olbrzyma aumysa. Kiedy zobaczył bezbronnego chłopca, zostawionego w lesie bez opieki, wybuchł gromkim śmiechem na myśl o tak łatwej ofierze. Chłopiec zaś na widok olbrzyma bardzo się przestraszył, w porę jednak przypomniał sobie słowa ojca i zamiast uciekać schował się za wielkim pniem. Wtedy Aumys nachylił się, aby porwać dziecko – ale w tej samej chwili z pobliskich zarośli wyleciały ostre strzały. To myśliwy Boroudo do immergen celował do niego. Wszystkie strzały trafiły prosto w serce i po chwili olbrzym padł martwy. Myśliwy podszedł do synka i poklepał go po ramieniu. Był bardzo dumny ze swojego pomocnika. Potem zgasili ognisko, zabrali swoje rzeczy i ruszyli z powrotem do wioski. Tam zaś czekały już na nich tłumy mieszkańców. Wszyscy byli ciekawi, co działo się w górach, bo słyszeli głośne krzyki Aumysa, widzieli spadające kamienie i powalone drzewa. Wówczas myśliwy wszystko im opowiedział i obiecał, że odtąd Aumys nigdy już nie będzie nikomu zagrażał. Potem spojrzał z dumą na synka i powiedział... Wszystkim nam groziło niebezpieczeństwo, ale baliśmy się stanąć do walki o własne życie. Ten oto chłopiec, choć jest jeszcze mały, nie bał się i kiedy nadeszła chwila próby, nie uciekł. Tak jak uciekło tylu przed nim, dodał, i więcej już na ten temat nie mówił. Tak oto myśliwy i Mergen wraz z synkiem... Uwolnili autajską krainę od najokrutniejszego olbrzyma i żyli potem długo i szczęśliwie, ciesząc się wielkim szacunkiem i miłością.